— Pięknie! — wycedziła Magnificencja. — A więc sensacja goni sensację. Który to złodziej już dzisiaj włazi ci w paradę? Ciągle natykasz się na przestępców. — Niestety tak, pani dyrektor — westchnął syfon. — Wypadki lubią chodzić parami, a nawet czwórkami. Tym razem złodziej w szafie z nietoperzami. I oczywiście ci uciekł, a ty nie znasz jego nazwiska. To ktoś z gangu, proszę pani. Gang ma wtyczki w tej szkole. Byłbym złapał łobuza, ale wolałem ratować papugę niż go ścigać. To było ważniejsze dla mnie. Jasne, szydziła zirytowana magnificencja. Jesteś dobrym, ofiarnym chłopcem, przyjacielem papuszki. Ale zlituj się i przestań nas turaczyć historyjkami rodem Staniej Szmiry i pleść kryminalne derdymałki. – Kiedy złodziej był naprawdę, ja nie kłamie, proszę pani. Plecie kryminalne, małki, powtórzyła zdegustowana Magnificencja. To ten nowy uczeń, zwróciła się do nauczycieli. Ten, co chciał zakładać agentury w szkole, mówiłam już państwu, żyje całkowicie w świecie sensacji. Typowa ofiara tych brudów, co nas zalewają z telewizyjnych ekranów i z wideo. Chłopiec o zabagnionej przez mass media wyobraźni. – Rzeczywistość miesza mu się z fantazją, ha, a te jego chorobliwe urojenia... – Jakie tam urojenia? – przerwał zniecierpliwiony pan Pilecki. – Czy państwo nie widzą? Sprawa jest prosta. Łobuz całkiem zwyczajnie narozrabiał, a teraz robi nas w konia i wypiera się w żywe oczy. To zdrowy, cwany gałgan, jeden z tych, co wszystko traktują jak permanentną zabawę. Życie, szkołę, naukę – coraz więcej mamy takich typków. Ma pan bezwzględną rację, poparł go Witwicki. Zawsze mówiłem, że trzymanie tej menażerii w szkole w naszych warunkach i z taką młodzieżą, jaką mamy, jest niebezpieczne, jest groźne i musi się skończyć skandalem. No i skończyło się. Smarkacz dorwał się do klatek i terrariów, powypuszczał zwierzęta wcale nie wypuściłem, próbował rozpaczliwie protestować syfon, ale został uciszony, a pan Witwicki ciągnął swoją oskarżycielską mowę. – Głowę daję, że drażniłeś się z papugą, a rozdrażnione papugi stają się agresywne. Anita zaatakowała cię. Uciekałeś dziobany przez rozgniewanego ptaka, albo wpakowałeś się w terraria, albo zderzyłeś z regałem, a regał runął na terraria. – Nie, to nie tak. Już powiedziałem, jak było. Ja naprawdę walczyłem ze złodziejem. Czemu nikt mi nie wierzy? Nikt. — Ale ja go odnajdę, ja go przycisnę i on wyśpiewa! — krzyczał Syfon ze łzami w oczach. — Zaraz. — Spokojnie! — uciszyła go Magnificencja i mrugnęła do pana Witwickiego. — Więc upierasz się, że walczyłeś ze złodziejem, lecz ci uciekł. A czy potrafisz przynajmniej opisać nam, jak wyglądał? Prawdopodobnie sądziła, że zagnie Syfona, że wprawi go w kłopot. Że syfon zająknie się i wymamle jakiś zmyślony rysopis, ale ku ogólnemu zaskoczeniu syfon wyrąbał bez zastanowienia. To taki przystojniak, proszę pani. Włos czarny, krótki, oko niebieskie, ręce długie, wzrost niewielki, ale silna budowa ciała, rzec można goryla. Myślałbyś, że twarz też musi mieć małpią, a tu zaskoczenie. Twarz ma śliczną, milutką, po prostu buzia aniołka, tylko że teraz jej rysy psuje puchły nos. Kiedy skończył, wszystkich zatkało na moment, bo ten rysopis pasował jak ulał do niejakiego Michała Waleta z siódmej B. Był to pupil pana Pileckiego, filar drużyny siatkarskiej, a oprócz tego znany judoka i sprinter, lecz poza tym dość ciemny typek o nader z szarganej opinii. Mówiono o nim, że uwielbia nie tylko gry sportowe, lecz przede wszystkim hazardowe i że jest lepki. Miał podobno konszachty z gangiem młodocianych złodziei, ale nigdy go nie złapano na gorącym uczynku i niczego mu nie udowodniono. Faktem jest, że często bywał przy grubszej forsie. Miał wtedy szeroki gest i lubił fundować chłopakom drinki w bufecie szkolnym, a czasem nawet coś mocniejszego u Geberta. I za te fundy był dosyć lubiany. Mimo wszystko nie mogłem go sobie jakoś wyobrazić w roli złodzieja papugi – nie ta branża do licha. No tak... — Oczywiście — rzekł rozdrażniony pan Pilecki. — Najprościej wszystko zwalić na waleta. Jak można się było spodziewać, wystąpił w obronie swojego popila. Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, a nawet taki koziołek jak ty. Nie pomyliłem się. Cwany z ciebie chłoptaś po kiełbas. Drugi dzień w szkole, a już połapałeś się, że walet jest u nas chłopcem do bicia. Walet zrobił to, walet zrobił tamto, wszędzie i zawsze walet. Tylko nikt nigdy nie przedstawił żadnych rzeczowych dowodów. To go rozgorycza. To może w końcu faktycznie obudzić w nim agresję. Tylko kto będzie winien? Pan kolega Pilecki ma rację, zauważył pan Witwicki. Jest oczywiste, że uczeń po kiełbas próbuje zrzucić odpowiedzialność na innego ucznia. Lecz nie dajmy się zwodzić. Dalsze przewlekanie tej sprawy, wciąganie w to nieszczęsnego waleta to ewidentna strata czasu. Rozumiem zniecierpliwienie kolegów, uśmiechnęła się blado magnificencja, lecz nie chcę, by ktoś mógł u nas posądzić o brak obiektywizmu. Jakkolwiek tłumaczenia po kiełbasa brzmią mało wiarygodnie, to dla spokoju sumienia, jak sądzę, celowe będzie jednak przesłuchanie Michała Waleta. Syfon odetchnął z ulgą. Myślał biedak, że sprawa jest na najlepszej drodze, ale przeliczył się. Walet z napuchłym nosem, lecz z nader pewną miną, zjawił się na pierwsze wezwanie. Przyprowadził za sobą całą paczkę koleżków i wyparł się wszystkiego. A ci jego kolesie, w większości z paczki kamasza, zaświadczyli, że podczas wizyty aktora Bandosa Michał Walet cały czas był z nimi w modelarni na górze. Razem kończyli w pośpiechu i w nerwach model odrzutowca Phantom, bo już w sobotę jest konkurs modeli, a przecież Phantom musi być jeszcze oblatany – z tych nerwów ktoś strącił z półki wichajster i ten wichajster spadł prosto na nos Michała i stąd ta opuchlizna. Czerwony sweter? Skąd, że to jakieś nieporozumienie. Nikt Michała dzisiaj nie widział w takim swetrze. Przyszedł do szkoły w dżinsowej kurtce i jest w niej cały czas. A na nogach miał mokasyny o gładkiej podeszwie. Zostawił je w szatni, można łatwo sprawdzić. Aczkolwiek nasuwały się wątpliwości, czy świadectwo takich łapserdaków jak ludzie Kamasza może mieć moc dowodową, to jednak komisja śledcza w myśl starej zasady prawa rzymskiego Indubio Pro Reo postanowiła wszystkie niejasne punkty w tej sprawie rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego waleta. Także skrupiło się w końcu tylko na nieszczęsnym syfonie. Nawet gdyby tu był jakiś złodziej, oświadczyła Magnificencja, nic nie uwolni ci od winy, pokiełbas. Czy nie widzisz, co narobiłeś? Menażeria była pod twoją opieką i te zniszczenia tak czy owak obciążają ciebie. W żadnym wypadku nie wolno ci było wszczynać bójki, żadnego szamotania i siłowania. To jak mogłem schwytać tego łobuza, jak mogłem odebrać mu papugę? A czy musiałeś... Rzekł surowo pan Witwicki Gdybyśmy policzyli To powstałe szkody Przewyższają znacznie cenę ptaka Czy warto było? Syfon zaniemówił na moment To miałem ją zostawić w rękach tego łobuza? Miałem pozwolić, by ją zabrał? Wybełkotał zdumiony Musiałem walczyć Daj spokój Przerwał pan Witwicki Jeśli walczyłeś z kimś tutaj To z papugą Tylko brak ci odwagi się przyznać Będziesz musiał pokryć szkody, powiedziała Magnificencja. Pójdziemy teraz do gabinetu. Ja zatelefonuję do twojego ojca, a ty ochłoniesz, przemyślisz swoje zachowanie i zastanowisz się, czy nie lepiej opowiedzieć nam uczciwie całą prawdę. Syfon, roztrzęsiony, popatrzył po twarzach nauczycieli. Otworzył usta, chciał jeszcze dyskutować, tłumaczyć, ale nagle zrozumiał, że sprawa jest przegrana. Przygryzł wargi i skapitulował. No cóż, to się musiało tak skończyć. Uprzedzałem go, że jestem Jonaszem i przynoszę nieszczęście. Śmiał się, nie chciał mi wierzyć. No to proszę, przekonał się na własnej skórze. Kombinowałem rozpaczliwie, jak mogę mu pomóc. Chciałem mu dodać otuchy, ale rozdzielono nas. Jego zabrała magnificencja do siebie, a mnie zagarnęła pani Gipkowska. Do końca lekcji syfon nie pojawił się. Wciąż był przetrzymywany w gabinecie. Widocznie Magnificencja uznała, że nie ochłonął dostatecznie i nie przemyślał swego zachowania. Postanowiłem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby go ratować. Gdyby można było znaleźć świadka, który w krytycznym czasie był koło drugiej pracowni bio i widział, jak walec z niej uciekał. Biegałem po całej szkole i rozpytywałem, ale bez powodzenia. Nikt nic nie widział. Wszyscy zajęci byli oglądaniem bandosa. Stałem właśnie pod tablicą ogłoszeń przy gabinecie dyrektorki na pierwszym piętrze i medytowałem, czy nie zaapelować do szkolnego bractwa o pomoc dla Syfona za pośrednictwem odpowiedniego dramatycznego anonsu, gdy na schodach ujrzałem korpulentnego, łysawego osobnika w wymiętym prochowcu i steczką pod pachą prowadzonego przez gromadę rozgadanych, podnieconych chłopaków. To on wskazali na mnie.